Audycja o numerze 136, podcast Radio 9 Lubin przed mikrofonem. Darek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w audycji na początek wizyta z mikrofonem na ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła symulację wypadków drogowych. Później wizyta z mikrofonem w klubie Pure Health and Fitness, a na koniec nietypowe wydanie rokowej dziewiątki, można tak to chyba nazwać, na które zapraszam wraz z Łukaszem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w niedzielę 19 września przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie przeprowadziła symulację wypadków drogowych przy udziale służb ratunkowych. Artur Mrugasiewicz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca rzecznika prasowego. To, co widzimy dzisiaj w Lubinie, to symulacja wypadku drogowego. Jak często organizujecie tego typu happeningi, bo tak można to chyba nazwać? Tak, no jest to... No który pokazuje nie tylko synergię działań straży pożarnej, policji, pogotowia czy służb drogowych, ale także ma wpłynąć na osoby, które widzą, przejeżdżają, do czego prowadzi nadmierna prędkość, do czego może prowadzić niebezpieczne zachowanie na drodze. Dlaczego Lubin, dlaczego ulica Komisji Edukacji Narodowej? No tutaj to konsultowaliśmy razem z policją. Okazuje się, że rzeczywiście tu zresztą za mną stoi, za panem stoi znak wypadki. Tu bardzo często dochodzi do wypadków, w tym śmiertelnych. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo, że, żeby włączyli myślenie jadąc po drogach. Czasem wolniej oznacza szybciej. E, oprócz e, tego tutaj dzisiaj pokazu, możemy zaobserwować także e, synergię i działanie służb ratunkowych e, na placu przy e, centrum handlowym. Tak, mamy tam e, happening edukacyjny. Tam możemy e, sprawdzić e, w symulatorze dachowania, e, co znaczą niezapięte pasy prawidłowo. E, w symulatorze właśnie niezapiętych pasów, gdzie przy prędkości 7 km na godzinę... E, Widzimy, jakie uderzenie jest, jak to jest potężna siła, a nie jeździmy przecież 7 km na godzinę, tylko znacznie szybciej. Również możemy porozmawiać z psychologiem transportu drogowego, czy przejechać się symulatorem prowadzenia samochodu elektronicznym, komputerowym. Wtedy widzimy, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drogę. Staramy się właśnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 Tradycyjnie już z mikrofonem na trzecim poziomie Kopromareny w klubie Pure Health and Fitness. Witam Piotra. Witam wszystkich słuchaczy. Piotrze, opowiemy o zajęciach, które się nazywają intro i od niedawna widnieją w grafiku klubu. Tak, są to nowe zajęcia. Tutaj nasza firma wprowadziła takie zajęcia z tego względu, że prowadzimy coraz więcej zajęć. Ludzie nie są do końca zorientowani, czego mogą się spodziewać na takich zajęciach, więc w tym momencie będą mieli fajną wykładnię poszczególnych właśnie zajęć, jak one się odbywają w skrótowej formie i na podstawie tego będą sobie mogli już przyszłościowo dobierać zajęcia według własnych upodobań. Jak sama nazwa wskazuje intro to wprowadzenie. czyli wprowadzamy do konkretnych zajęć, zajęć grupowych, które mamy w klubie, a mamy ich dużo taki krótki przegląd, czego możemy się spodziewać. W klubie mamy zajęcia typu cycling, jacari, mamy zajęcia na basenie, są prowadzone również wprowadzenia grupowe, prowadzimy również step, jogę, tai chi, stretching, także zajęć jest dużo naprawdę i tak jak widzę jest podział wśród ludzi, każdy sobie stara dobierać zajęcia do własnych zainteresowań, upodobań, no wiadomo, różnimy się między sobą, każdy czuje jakby tak pociąg do czegoś innego i to jest właśnie ta nasza przekładnia, szerokie spektrum do tego, żebyśmy mogli później się zrealizować w dobrej formie, przychodzić tutaj jednak, żeby nas ciągnęło do klubu. Mamy już po przerwie wakacyjnej, niektórzy klubowicze powracają po pewnej przerwie w treningu również. Radzisz od czego zaczynać taki trening po przerwie? Znaczy Na pewno dobrym podejściem do tego typu y, powrotu treningowego po przerwie jest y, wejście w ówczesny program treningowy, który kontynuowaliśmy do tej pory, ale w formie okrojonej. To znaczy robimy go w formie skrótowej, czyli jeżeli robiliśmy trening aerobowy, to ten trening skracamy, po prostu z czasu, który mieliśmy, na przykład o połowę skracamy sobie, żeby jednak organizm na nowo w to wprowadzać. Taka przerwa jednak regeneruje nam organizm, ale mimo wszystko powoduje to, że tracimy troszkę na kondycji i nie możemy zbyt pochopnie podejść do treningu. Trening na siłowni również powinien się odbywać w skrótowej formie, robimy połowę mniej serii bądź mniejszym ciężarem z połowę mniejszą intensywnością. Najlepsze właśnie takie wprowadzenie można sobie zrobić uczestnicząc właśnie w naszych zajęciach wprowadzenia grupowego na siłowni, gdzie na przykład robimy sobie 10 stacji pod rząd, na każdej po 15 do 20 ruchów z niepełnym jakby obciążeniem, bez upadku mięśniowego, czyli nie wymuszamy ruchów do końca, a ćwiczymy wszystkie grupy mięśniowe, jest to fajnie poustawiane. I wykonując coś takiego możemy fajnie wprowadzić się w trening, do dwóch tygodni, później wchodzimy w dotychczasowy trening i myślę, że będzie wszystko ok. A ci, którzy nie są jeszcze klubowiczami, to przypominamy trzeci poziom Kuprum klub Pure Health and Fitness. Miłe Panie w recepcji, dobrze przygotowani trenerzy, nic dodać, nic ująć. Tak, czekamy tutaj na Państwa. Naprawdę, można zrealizować swoje marzenia odnośnie sylwetki, odnośnie wszelkiej aktywności fizycznej. Nadchodzi jesień, a więc okres, kiedy będziemy przychodzili już poprzez ze sportów plenerowych będziemy wchodzili do hal, do pomieszczeń, więc myślę, że Państwo też się powinni nad tym zastanowić i tutaj zapisać się do nas, do klubu. A my już pomyślimy, co zrobić, żeby naprawdę efekty były jak najlepsze treningu. Czyli możemy przez cały rok trenować w klimatyzowanych pomieszczeniach, chyba że udamy się na zajęcia Bodkamp, o których opowiadaliśmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Słuchajcie Special Edition Radio 9 Lubin Podcast Rock 9, Rock Rockowa Gwiazda. Zapraszam Łukasz i Darek. pierwszy podcast po powakacyjny, ale tym razem na końcu, co prawda, będzie Aaron English, nasz ukochany wykonawca. My z Łukaszem szukamy właśnie tematu do rozmowy. Ja wciąż się upieram przy temacie telewizyjnym, ale tym razem nie media. A ja się upieram nad wszystkimi innymi tematami, na temat polskich dróg, na temat czegokolwiek, nie wiem, składania mebli, bo ty się niedawno przeprowadziłeś i, i ten telewizor to wiem, że też troszeczkę ma do tego, bo bo wyposażałeś od początku mieszkania. <grymne> tak, Darek bardzo sprytnie tu mnie wrobił w temat, który był dla niego wygodny, <grymne> dlatego, że on nie będzie musiał nawet półgębkiem się odezwać. <grymne> <grymne> <grymne> No, ale właśnie mieliśmy... Wspomniałaś o moim telewizorze, z którego jestem bardzo dumny. Stoi u mnie na ale półce. zacznijmy od tego, że właśnie półkę fajnie sam zrobiłeś i, i podobno robiłeś ją całkowicie sam. Ja żałuję, że nie, nie będzie zdjęcia na stronie internetowej. A następnym razem możemy zrobić zdjęcie, jak do mnie wpadniesz. Twojej półki oczywiście. Mm. telewizorem. Mm. No tak. Ale co do telewizora. Ja wybrałem... Telewizor plazmowy. A ja wybrałem telewizor LCD. Dokładnie. dlaczego, Darku, wybrałeś telewizor LCD? Ponieważ jestem przekonany o wyższości techniki LCD nad techniką plazmową. Poza tym kierowałem się m.in. zużyciem energii. Nie tylko, bo m.in. ceną wtedy jeszcze, kiedy ja kupowałem telewizor, to one w ogóle miały ceny zupełnie zdecydowanie wyższe. No i siedzę u Ciebie i teraz widzę na przykład siebie, bo za, za, za, za nami jest y, okno. I jutro montuję rolety. No ale widzisz, ja nie muszę mieć tych rolet, ponieważ ja mam taką specjalną powłokę antyodblaskową i chociażby telewizor stał y, pod światło, nie pod światło, to ja wszystko będę doskonale widział, nic mi się nie będzie odbijać. No to no, się nie śmiem nie zgodzić LCD górą. No widzisz, to już, już jeden do zera. Mhm. ale ja jeszcze nic nie powiedziałem to zacznij teraz ty druga runda ale nie mów tak szybko bo mikrofonu nie zdążę ci przestawić no a propos tego legendarnego zużycia energii nie będę tu się posługiwał żadnymi nazwiskami znajoma policzyła że przy pięciogodzinnym, yy, że jeżeli by się oglądało telewizję 5 godzin dziennie, Ale... co dzień, czekaj, codziennie przez 5 godzin, przez 30 dni, to różnica w zużyciu energii między plazmą a LCD-kiem, zakładając, że plazma zużywa maksymalną ilość energii, jaka jest tam podana, yy, to różnica byłaby na około 5, 6 złotych. No nie powiem, żebym to sprawdzał. Jakoś uwierzyłem na słowo, bo to fizyczka jest. Ale jeszcze przypomnijmy o tym, że LCD możemy podzielić jeszcze na dwa różne podświetlenia. Te, pod, te telewizory i te matryce LCD, które są podświetlane świetlówkami i te, które są, to jest podobny taki hit teraz ostatnio. Ledowy. LED. No, ja bym się jeszcze spierał co do obecnej jakości techniki, co do stosunku ceny do jakości, ponieważ wydać kilka tysięcy złotych, czasami więcej, w zależności od modelu telewizora, tylko po to, żeby mieć podświetlenie LED i, i odrobinę jeszcze mniejsze zużycie energii, to, to akurat pozostałbym przy normalnym LCD, jeszcze na dzień dzisiejszy. No, dlatego ja na przykład wybrałem plazmę, gdzie nie mam problemu z żadnym, z żadnymi różnymi dziwnymi technikami podświetlenia. Bo w plazmie, jak pewnie sporo osób wie, każdy piksel yy, sam sobie wytwarza światło, że tak powiem. No to jest plazma, to jest gaz. Tak. A tam są ciekłe kryształy, o czym ja mówię. No i jest podświetlenie. Yy... Podświetlenie, yy, w moim przypadku, jeszcze świetlówkami. Bo to jest tradycyjne LCD. No dokładnie. Poza tym mnie ku plazmie skłonił czas reakcji, który tutaj jest wyrażany w takich jednostkach, których nawet nie potrafię powtórzyć, bo są to jakieś setne czy tysiączne milisekundy. Ale to zależy czy oglądamy filmy akcji, czy komedie romantyczne z wolnymi scenami. <głosy> no i oczywiście ja kupiłem też plazmę pod yy, konsolę, bo zamierzam się niedługo wyposażyć jeszcze w konsolę no nie będę tutaj robił reklamy. Wiedziałem, faceci to duże dzieci i nadal lubią te zabawki. Dzieciom też kupisz, założę się pewnie kolejkę, tak? No swoją wyjmę strzał. A to jeszcze będzie pasował rozstaw toru? Nie wiem, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Mówisz, że roletki. Powiedz coś więcej o tym, bo... Ta szafka, jak już wspominałem, robiłeś sam, ale tak naprawdę zamawiałeś sobie komponenty do niej. No czy już przy wyposażeniu mieszkań jesteśmy. No, no oczywiście przecież nie, nie, nie wyhodowałem własnego drzewa, żeby je potem ściąć, zrobić z niego deski. Tylko udałem się do jednego z wielu sklepów budowlanych. Gdzie z płyty MDF można sobie z płyty wiórowej, nie wiem, czy to biurowa, no, czy ja mdf. Można zamówić pewne elementy, tak? No dokładnie. Wcześniej rozrysowany projekt, policzony jakie deski, ile desek, też w którą stronę ma iść usłojenie, daliśmy Taki dumny z tego jesteś, a koszty były niższe od tego, gdybyś zamówił gotową taką szafkę, czy nie? No ja wiem, że ona jest indywidualna i drugiej takiej na świecie nie ma i pewnie kiedyś się na aukcji sprzedaż, że będziesz miał zapewnioną emeryturę. No przede wszystkim jest dużo tańsza. No wiadomo, że to było parę godzin, parę ładnych godzin roboty, klęcia i, i innych różnych w 2097 roku sądzę, że zawrotną cenę o, o, o uzyska, bo ty taki już sławny będziesz rokowa dziewiątka, to już że każdy rok nine to wiesz, ludzie powiedzą, tak jak dzisiaj mówią o pewnych napojach w czerwonych butelkach, to później powiedzą rock nine i też będzie wiadomo o co chodzi, nie? No, podejrzewam, że nie wytrzyma to półka aż tyle czasu. No, to, słuchaj, sprzedawano ostatnio, nie wiem, jakieś, jakieś fragmenty mebli Beatlesów i też sprzedawały się w gigantycznych cenach, to co półka pod telewizor wykonana przez, przez siebie nie sprzeda się w tak gigantycznej cenie? Ja bym tu polemizował. <śmiech> no, Darek ma niezłą uciechę, no i naśmiewa y <śmiech> się ze mnie, no, ale jeśli by to przeliczyć na czyste złotówki no to powiedzmy, że taka półka jaką pod telewizor, bo to oczywiście półka RTV jest dużo droższa niż zwykła półka, nie wiem czy wiesz o tym Darku. Wiem o tym, ale jakby tak poczekałbym na jakąś przecenę, to by pewnie za kilkadziesiąt złotych udałoby mi się kupić jakiś ostatni egzemplarz pewnie. No ja akurat tutaj się wycwaniłem że tak powiem moja druga połówka Wybrała sobie półkę RTV o wartości około 500 złotych. lepsza połówka twoja. No, ta ładniejsza. <grym> no ja patrzyłem na zdjęcia i stwierdziłem, że zrobię to i mnie wyszła ta półka i, i ja zapłaciłem za materiały około 120 złotych. Już dokładnie nie pamiętam. Więc no. Trzykrotna, ponad, ponad czterokrotna w sumie przebitka cenowa tej ze sklepu. No a wygląda tak samo ładnie jak tamta? No nie przesadzajmy. <grych> Spełnia swoją funkcję, kiedy już będę sławny i bogaty, to pewnie nie będzie mi się chciało siedzieć i samemu dłubać nad tym, tylko kupię sobie ładniejszą i nie, nie będę się przejmował pieniędzy. Za, za, za zatrudnisz takiego drugiego jak ty, który zrobi to na twoje zamówienie wtedy. I też będziesz miał ręczną robotę. No tak, ale musiałby to zrobić trochę ładniej, bo jednak <głos> ona jest troszkę krzywa. Ale ja tego nie widzę. Nie? No, no powiedzmy, że, że ja to widzę i mnie to drażni, ale mhm. póki jest oszczędność w kasie, jak to się mówi, to, to będę z tym żył. A ja nie denerwuję Cię, że masz czarny kolor mebli, kurz i tak dalej, bo na czarnym to wszystko tak osiada? Ja nie krytykuję Twoich mebli, bo one mi się podobają, wiesz. No to jest zmora. Usłyszałem, że jakieś preparaty są na to, żeby to się tak wszystko nie kurzyło, ale... No jeszcze nie stosuję, na razie ganiam ze ściarką dwa razy dziennie i tak wszystko jest zakurzone jak widzisz. To my posłuchajmy utworu w wykonaniu Arona Inglisa. Nie wiem, który to będzie utwór, pewnie w notatkach do postu będzie informacja o utworze. Później jeszcze zdążymy powiedzieć z widzenia. Eee, Miłego słuchania. Everything I did or didn't do, or ever wanted to was wrong. But the haze is burning away in the heat of the sun. And the wind is lifting me, and my life has just been gone. Drift away, on the window like smoke, like smoke. Drift on the window like smoke, yeah. Drift away, on the window like smoke, like smoke. Drift on the window like smoke, yeah. Drift away, on the window like smoke, like smoke. Drift on the window like smoke, yeah. Drift away, on the window like smoke, like smoke. Drift away, on the window Like smoky hands, drift away on the road, like smother, like smoke, drift on the wind, like smoky hands Zapomnieliśmy powiedzieć odnośnie tego telewizora, bo to taki wdzięczny temat dzisiaj był. Ty masz yy, plazmę, ja mam LCD, ale to widzisz jeszcze jedna kwestia, rozmiaru telewizora. Ja mam 32 cale i pewnie nie znalazłbym plazmy 32-calowej. No z tego co ko kojarzę, yy, to plazmy najmniejsze są 37-calowe. Nie tak? tylko kojarzysz, ale nawet przed momentem się zapytałeś. No tak, chciałem wyjść na mądrego. Wyszło jak zwykle. No ja mam 42 cale i w sumie jeżeli byłby to LCD, to nawet nie wiem, czy LCD-ki są 42-calowe, LCD-ki są chyba 40-calowe. Ale jeszcze tak, my obaj akurat korzystamy z cyfrowej telewizji kablowej, tak więc nie musimy się martwić, bo operator zapewnia nam sprzęt do odbioru wszystkich kanałów cyfrowych. W postaci dekodera z modułem warunkowego dostępu, który umożliwia odkodowanie tych programów i pakietów, które mamy wykupione, ale trzeba zwracać jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo jeszcze na rynku są telewizory posiadające tuner cyfrowy w standardzie MPEG2, który niestety już uniemożliwi nam odbiór telewizji cyfrowej naziemnej, która będzie w Polsce obowiązującym standardem od co roku 2013. Aha, właśnie. Ja jeszcze płakałem Darkowi przed chwilą, że nie zdążyłem Wam przed utworem jeszcze powiedzieć, a raczej zachęcić Was do tego, żebyście sobie sami składali meble. Bo satysfakcja jest wielka. Ale zamawiać elementy samemu projektować i, i składać, czy z, zamówić gotowe w paczkach i składać według załączonego instrukcji obsługi, bo to jest zasadnicza różnica. I te, i te składamy sami, a a przy tych się więcej napracujemy a przy tych drugich ułożymy nieco mniej wysiłku no ja jestem za tym, żeby samemu robić wszystko od podstaw no oczywiście po zacięciem samym drewna to niech nam już zrobią w tych w sklepach budowlanych ale popatrz więcej zabawy, kupimy sobie kolejną zabawkę będziemy mieć w domu piłkę piłę elektryczną coś jeszcze, no w przyszłości no, no możemy wiesz, tam wszystko... strasznie się wióry sypią i, i potem ciężko się tego, tego pozbyć gdzie drwa robią <laughs> wióry lecą? dokładnie, tak naprawdę nie trzeba do tego wielu umiejętności, troszkę samozaparcia i troszkę czasu jak chcemy zaoszczędzić trochę pieniędzy to naprawdę w cenie jednej półki możemy zrobić sobie trzy a jeszcze jedno bo jak kupimy coś gotowego, to będziemy mieć to, co inni, a tutaj możemy sobie zamówić co do centymetra. No, dokładnie. A przy naszych krzywiznach, blokach? Nie, tu jesteś w, w nowszym budownictwie, masz proste ściany, chociaż to nie, to nie alternatywy cztery, to inna ulica. No, no, naprawdę nie zmieniła się aż tak bardzo, żeby były proste ściany, uwierzcie mi. Nawet w nowym budownictwie. No, tak czy siak u mnie w sumie wszystko jest prawie... Robione. Prawie równe. Pra, prawie równe, ale przynajmniej jak coś, jak coś jest krzywe, to wiem, że ja to zrobiłem krzywo, tak więc yy, jak na razie mam półkę pod telewizor, regał i całą kuchnię, w sensie meble w kuchni, wszystkie przeze mnie robione. Na, następne meble kuchenne będę robił zapewne do, do domu, do mieszkania brata. Tak jak on mi pomagał, tak ja teraz jemu będę pomagał, ale to w przyszłym roku, więc... Mam trochę wolnego czasu. Czyli jednak z rocznym opóźnieniem zamówienia wykonujesz. No, na no to by wychodziło. No i co, tym pozytywnym akcentem wyszło nam kilkanaście minut rozmowy o wszystkim i o niczym. Bredzenia, trochę bez sensu, trochę z sensem. Czyli jak na moim blogu. No, a teraz żegnamy się z Wami, do usłyszenia. Cześć. Cześć.